Okay, this is the most dangerous part of my time. Opening it up to questions. I have a question about our existence in heaven in new bodies. Mm -hmm. New creation. And you said that we won't uh, be changed then. We won't be changing. I believe that as we uh, get to know God better and better, there will be some change. Because knowing God uh, necess necessitates uh, change. So how do you think of that? Okay. Thank you for allowing me to clarify. Dziękuję, bo to umożliwi mi wyjaśnić, co chciałem powiedzieć. 1 John 3, :2. Pierwszy list Jana 3, :2. Says that when we see him, we'll be like him. Czytamy, że gdy go zobaczymy, będziemy do niego podobni. So as far as we can understand the spiritual body a więc z do duchowego ciała, uh, is possibly not changing at all. We don't have enough information. Nie mamy oczywiście wystarczająco dużo informacji, ale jeśli chodzi o, z, o samo to duchowe ciało, tutaj nie będzie zmiany. Więc w tym tylko zakresie mówię, nie będziemy ulegali zmianie w tym nowym, doskonałym, duchowym ciele. But will we know God... Ale czy to oznacza, że od razu, gdy doświadczymy tej przemiany z obecnej rzeczywistości w tą niebiańską, czy od razu będziemy w pełni doskonale znali Boga? W tym sensie myślę, że tak jak mówisz, będzie pewna zmiana. So there, there will probably be a growth in understanding and appreciation for God. All Więc prawdopodobnie będzie nieustanny wzrost i coraz większe docenianie wspaniałości Boga przez całą wieczność, nie, bez końca. Więc to bardzo dobre pytanie, i to profesor. wyjaśnia to, co mówiłem. Czy to możliwe, że? Bóg od razu daje całą wiedzę i to już nie musi ta wiedza wzrastać. I that, tutaj that To też jest możliwość. But do we have a from Ale czy mamy jakąś definitywną, jednoznaczną odpowiedź z Pisma na ten temat? The is no. so it's nie, nie mere mamy. Spekulacje. Więc to, wiadomo, są nasze spekulacje, różne są opcje. Przed wczoraj wykładzie, jeżeli dobrze zrozumiałem, była mowa o tym, Uh, two nights ago you mentioned Eve expecting a savior mm -hmm. and she thought that her son Cain would be that uh, savior mm -hmm. could you please explain it just a little sure Why would you say that, yeah, okay. the, I'll be, try, and, it try and make it small. Spróbuję to krótko zrobić. I uh, I'm indebted to Arnold Fruchtenbaum for the answer I'm going to give to you. Odpowiedź, którą wam dam, zaczerpnąłem od Arnolda He is a Jew. I believe he's now with the Lord. To jest Żyd, który już chyba jest z Panem. Był ortodoksyjnym Żydem, który nawrócił się na chrześcijaństwo. So on his Więc opieram się na jego egzegezie języka hebrajskiego. Zaczynamy od Księgi Rodzaju 3.15. I tutaj w piętnastym wierszu czytamy o potomstwie, które zrani ci głowę a ty zranisz mu piętę i tutaj bóg mówi do szatana it's it's not clear in that statement uh, that there is going to be a godman savior z tego wiersza nie wynika że to będzie bóg człowiek który będzie zbawicielem we have to do some dissection of chapter 15 and if i mean verse 15 and if i did that then it's not going to be a short answer i tutaj musielibyśmy dokładnie rozpracować cały ten wiersz w języku oryginalnym i to zajęłoby dużo czasu. The simple explanation of my statement moje proste wyjaśnienie jest takie. Jest spojrzeć na czwarty rozdział i pierwszy wiersz. Czytamy tutaj że Adam obcował ze swoją żoną Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina i powiedziała: otrzymałam mężczyznę od Jahwe is the phrase in the polish translation w tym fragmencie to tłumaczenie polskie z którego ja korzystam jest bardziej dokładne niż to z którego on angielskiego korzysta the Hebrew is even more concise than the natomiast w języku hebrajskim jest jeszcze bardziej to y trochętce inaczej jest to ujęte. It's translated as I have gotten Yahweh man. Tam jest dosłownie napisane otrzymałam Jahwe człowieka. And so the the Hebrew expression is combining the concept of divine and human together into one. Więc w tym hebrajskim wyrażeniu tutaj mamy połączenie tej tej koncepcji Jahwe człowieka. W jednym wyrażeniu ja chcę człowiek. And the Jewish commentators before the coming of Christ. I Żydowscy komentatorzy przed nadejściem Chrystusa indicated that was a messianic phrase. Stwierdzili, że to jest mesjanistyczne wyrażenie. człowiek jawe. in her mind that she had given birth to the promise of Genesis 315. że Ewa myślała, że tutaj otrzymała realizację tej obietnicy, która została jej dana w trzecim rozdzile i 15 wierszu. In other words, Cain was the messiah who was going to restore relationship with God. Ona myślała, że Kain jest tym obiecanym Mesjaszem, który teraz przywróci relacje między ludźmi a Bogiem. Ale bardzo szybko przekonała się, że było to błędne myślenie. Prawdopodobnie już nie 9 miesięcy po, po tym fakcie, ale trochę później. Because in verse 2 she gives birth to Abel. Bo zaraz później w wierszu drugim czytamy, że rodzi kolejnego syna Abla. In what we need to understand in this uh, description of these two sons i to co um, znajdujemy tutaj w opisie tych dwóch synów is the understanding of the name Abel in Hebrew. Jest zrozumienie znaczenia hebrajskiego imienia Abel. And I think the easiest way to illustrate the meaning of his name. I myślę, że najprościej wyjaśnić znaczenie jego imienia w ten sposób. Is found in Ecclesiastes chapter 1 verse 2. Księga Kaznodziei rozdział 1 i wiersz 2. The, uh, the yeah, the let poll me English. check it. Ecclesiastes It's before the psalms or after the psalms? Uh, it's after the psalms yeah. and it's after, and proverbs. after proverbs. Yeah, yeah. Always. Uh. We don't go to Ecclesiastes yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. very often, do we? Yeah, I, I know that it's after the proverbs. I can never remember whether the yeah. proverbs is. Before the psalms or after yeah. the psalms? <laughs> okay. Księga Kaznodziei, pierwszy rozdział i wiersz drugi. <laughs> usually use the electronic version. Of, <laughs> yeah, so do I. It's easier, textowo. isn't it? <laughs> okay. I, czytamy tutaj tak. Verse 2, what does it say? Everything is uh, vanity. Okay, so it's vanity of vanities, yep. says the preacher. Vanity yep. of vanities, all is vanity. Tak, marność nad marnościami, mówi kaznodzieja. Marność nad marnościami, wszystko jest marnością. Uh, the Hebrew says, able of able, able of able, all is able. Po hebrajsku tu jest Abel nad Ablem, mówi kaznodzieja, Abel nad Ablem. Wszystko jest Abel. So what does Abel mean? A więc co oznacza Abel? <laughs> means vanity Wa Marność. And what, what the commentator Niccość. said was, Eve recognized her mistake in calling Cain the Messiah. I e, żydowski komentator, o którym mówiłem, e, wyciąga taką konkluzję, że Ewa zdała sobie sprawę ze swojej pomyłki, myśląc, że Kain jest tym Bogiem człowiekiem. I dlatego nazwała swojego kolejnego syna marnością, uznając marność swojego myślenia, że Kain jest tym odkupicielem. Now, I'm not prepared to do this right now. I nie jestem gotowy, żeby teraz to, tego dowodzić. Ale jeśli spojrzycie na imiona patriarchów in five, w Księdze Rodzaju w piątym rozdziale, te W tych imionach, jeśli je przetłumaczymy, Zobaczymy, że w nich, w tych imionach, jest oczekiwanie nadchodzącego Mesjasza. And it's interesting to see after Genesis 5, I ciekawe jest, że gdy przechodzimy do kolejnych rozdziałów po Księdze Rodzaju, 5 rozdziale, that in, uh, the genealogy of Genesis 10, że w tej genealogii, którą znajdujemy w 10 rozdziale Księgi Rodzaju, that conceptual expectation disappears. Już nie ma tego oczekiwania w tych imionach, które było w tej pierwszej genealogii w piątym rozdziale. So when the flood occurred, the flood a więc gdy przyszedł potop, widzimy, że ci, którzy żyli przed potopem, oczekiwali rychłego przyjścia Mesjasza. And once the flood and it didn't happen, ale gdy przyszedł potop i nie, Mesjasz nie przyszedł, Ludzie przestali oczekiwać nadejścia Mesjasza. to it. To jest taka uproszczona odpowiedź, ale miałbym problem, żeby teraz to wszystko rozwinąć. Yes. so I w I'm wondering about the cause of uh, Lucifer's uh, deception he was a being uh, full of wisdom and knowledge and he was much <coughs> he was a perfect being as it says how is it possible that in such a, a perfect mind uh, a deception was born uh, and uh, this desire of being lifted above God himself. Was it his beauty that deceived him? Was he looking at himself and he stopped looking at God? Like, analogically we can see it in our lives. When we look at Christ, his love His... Nie, za, nie taki nas, tak jak jako siebie i nie mamy takiego niedocenienia czy, czy, czy poniżenia czy wywyższenia, ale gdy zaczynamy spoglądać na siebie i że nam się przyda, zdawa, że nam się więcej należy, odwracamy <coughs> z od Chrystusa. Czy to jest konsekwencją, że patrzymy w jakąś taką no, w dół? jakby w, Mm -hmm. And when we look at ourselves and start looking at our troubles, uh, difficulties, and so on, and we turn our eyes from Jesus, it pulls us down. Yeah, I think there's uh, in a good analogy in that. Myślę, że to jest dobra uh, How he could fall. W jaki sposób on mógł upaść? Don't think we can nie sądzę, że jesteśmy w stanie to w pełni wyjaśnić. The fact Fakt jest taki, że upadł. the explanation that is given in Isaiah 14 I to wyjaśnienie, które mamy częściowe tylko w Księdze Izajasza 14 i Ezechiela 28, shows that yes he was Widzimy, że był tym głównym dowodzącym aniołem, był tym, tym jutrzenką, tym właśnie pierwszym z aniołów. And he was created with let's call it extreme beauty. I rzeczywiście został uczyniony z niezwykłym, ekstremalnym pięknem. And he was still susceptible to pride. I nadal posiadał zdolność, możliwość wpadnięcia w pychę. And he to pride. I ewidentnie poddał się tej pysze. I tak jak mówisz, oderwał swój wzrok od Boga i zaczął się skupiać na sobie samym. To oczywiście nie wyjaśnia problemu zła w człowieku. Ale to wyjaśnia w jakiejś mierze zło w człowieku po upadku. Ponieważ człowiek w stanie upadku ma swój wzrok zwrócony na siebie samego, a nie na Boga. And once we become believers, ale gdy stajemy się wierzącymi, then we're going to vacillate between having an inward look and an outward look. Zaczynamy się zmagać między tym patrzeniem na siebie samego a patrzeniem na Boga. And so, uh, yes, when we look at Satan and see how he fell, więc gdy patrzymy na szatana i widzimy jego upadek, to jest stawia przed nami wyzwanie jako chrześcijanami, którzy zmagamy się z podobnymi problemami jako już ludzie wierzący. Aby trzymać nasz wzrok skierowany na Boga, a nie na siebie samych. Gdyż jeśli kierujemy nasz wzrok na siebie samych, Then not only do we have a more difficult life. Nie tylko mamy trudniejsze życie, but we're robbing God of His glory, ale ograbiamy Boga z Jego chwały. And when we look at, at the troubles that we experience i gdy patrzymy na problemy, których doświadczamy, uh, we're not looking uh, with joy to God for His care and provision during that time nie koncentrujemy się i nie cieszymy się z tego Bożego zaopatrzenia i troski o nas nawet w tych trudnych doświadczeniach. Yeah. Yes? Uh -oh, I see a here. Here, goes there, then here, and then back to here. Yes. Then we'll come to you. Czyli Jarek najpierw, a później drugi brat. You talked about those uh, spiritual beings created by God, Aniołów. angels, ludzi, and people as well, because we are also spiritual beings. I pytanie, myśli, kolejne, uh, ludzi, gdy, uh, and how do you think of uh, human soul? Is it created every time when a new man is born? That's Because we know that the flesh is being transferred by uh, men, but what about their inner being, spirit? Yeah, uh, that's the question of uh, the theologian, isn't it? To jedno z takich właśnie teologicznych pytań. That's the challenge of the theologian. To wyzwanie dla teologów. I powiem, point. że na tym rozmyślałem, ale nawet nie pamiętam, do jakich wniosków doszedłem. <laughs> so I'm gonna, I'm gonna to that question, Więc obawiam się, że nie odpowiem na to pytanie. Uh, out of respect for uh, my failing memory. Ze względu na moją słabą pamięć. <laughs> <laughs> yeah, I wanted to ask uh, about the baptism in the Spirit in connection with being guided by the Spirit and being under the Spirit's influence. Could you uh, say a few words how you understand the baptism of the Holy Spirit that Jesus was to baptize us with? Okay, the baptism of the Spirit is a one-time experience that brings us into uh, the body of Christ. To jednorazowe doświadczenie, które włącza nas do ciała Chrystusa. It's a salvic description. I jest to opis towarzyszący zbawieniu. And it's not an ongoing experience. To nie jest doświadczenie, które cały czas trwa. The filling of the Spirit is an ongoing experience. Napełnianie Duchem jest doświadczeniem, które trwa. I ja wolę posługiwać się tym określeniem poddanie się duchowi Świętemu. Uh, our yielding it's... Widzimy, że tutaj w tym jest pewna różnorodność w naszym życiu. Czasami poddajemy się Duchowi Świętemu, a innym razem niestety nie poddajemy się. I znowu innym razem poddajemy się, a później znowu się nie poddajemy. Więc tutaj stoi przed nami wyzwanie, by nieustannie poddawać się Duchowi Świętemu. So there's a clear distinction between yielding and baptism. Więc widzimy wyraźną różnicę między samym chrztem w Duchu Świętym a byciem poddanym Duchowi Świętemu. The baptism occurred when we came to Christ, when we professed our confidence in his work on the cross. Ja rozumiem, że chrzest Duchu Świętym następuje, gdy przychodzimy do Jezusa Chrystusa, gdy uznajemy Go za Pana naszego życia. I tak jak powiedziałem, sam, sam chrzest Duchu Świętym nie jest równoznaczny z naszym poddaniem się Duchowi Świętemu. Ale poddanie się na basis do the i nauczania God's Word. I to, jak wyjaśniałem wcześniej, polega właśnie na tym, że poddajemy się nauczaniu Słowa Bożego i napełniamy się tym bogactwem Bożego Słowa. I to bezpośrednio rezultatem tego jest bycie prowadzonym przez Ducha Świętego. Jednym ze sposobów, w jaki możemy zobaczyć, że jesteśmy poddani prowadzeniu Ducha Świętego, jest to, co dzieje się z naszym sumieniem, które mówi nam, rób to, ale nie rób tego. Ale nasze sumienie jest kształtowane i aktywowane przez nasz kontakt z Bożym Słowem because as you know God's standard then God uses your conscience to apply his word in your life Im lepiej znamy Boże słowo, tym wrażliwsze mamy sumienie, gdyż wtedy Bóg przez znajomość naszą słowa Bożego wskazuje nam co jest właściwe, a co nie jest właściwe i sumienie reaguje na to. Więc so, bycie controlled by the spirit Prowadzonym, kontrolowanym przez Ducha Świętego jest, is not. Nie, nie oznacza naszej szczególnej koncentracji na Duchu Świętym Raczej jest to koncentracja na Bożym Słowie i wtedy zadajemy pytanie, czy to, co chcę zrobić, będzie chwaliło Boga, czy też nie będzie Go chwaliło. I jest jeden wiersz, który zapamiętałem, który pomaga mi zadawać to pytanie jak najczęściej w moim życiu. I to jest found in 1 Korinthians 10,31. To jest pierwszy list do Koryntian 10:31. Whether Czy jemy, czy pijemy, czy cokolwiek czynimy, czyńmy to dla chwały Boga. Jeśli o tym pamiętamy, i stajesz przed jakimś wyzwaniem w życiu, will this glorify God or will this dishonor God? Zadajesz sobie pytanie, czy to co zrobię, uwielbi Boga, czy też nie uwielbi Boga. I wtedy wiesz dokładnie, co masz zrobić. Albo masz jeszcze trzeci wybór, nie wiem. Więc wtedy lepiej jest. I jeszcze dokładniej przyjrzeć się tej sprawie i zbadać ją, żeby upewnić się, że jeśli zrobimy to, czy tamto, nie obrazimy Boga, ale właśnie zrobimy to, co będzie miłe Bogu. So, I'm not do it. Więc lepiej tego nie robić, niż to robić. Lepiej się pomylić w tą stronę. I jest w Hebrusie, mówi, że jeśli nasza conscience nie jest w we nie powinniśmy Mamy taki wiersz, który mówi nam, że jeśli coś jest przeciwne naszemu sumieniu, nie jest zgodne z naszym przekonaniem, nie powinniśmy tego robić. A więc Bóg przez swoje słowo pracuje nad Twym sumieniem, aby kierować Twoimi krokami. Good. Good. Jeszcze jakieś pytania? Jest. To załatwione jest. Tak? Ja załatwimy to. Ja rozmawiałem z Patem, bo to siostry prosiła materiały dla sióstr i to będzie załatwione she was asking about the materials for the sisters. I talked with pat about ah, it and okay. he promised to do something jakieś pytania jeszcze mamy ostatnie minuty leszek witaj bracie pytanie które mnie od dłuższego czasu i've got one question which is bothering me for a, which has been bothering me for a long time okay It's about children in the church, especially they're being taught by the elders. How do you understand uh, teaching children at a Sunday school? Who should teach the children? Kto mm masz na myśli leżku? Jeszcze powiedz troszkę więcej. Kto w sensie siostry, bracia, czy? Mhm. Mhm. Mm He is wondering whether it should be one person, the same person all the time, or whether, like here, we have it, uh, different brothers and sisters uh, lead uh, the Sunday school for children. Yeah it's just something that i'm thinking about i'm struggling with yeah what what's your view well <laughs> boy that's a very very broad question to jest bardzo szerokie pytanie i nie znajdziemy w Piśmie Świętym wiersza, który mówi nam, że mamy mieć jednego nauczyciela albo wielu nauczycieli, którzy będą uczyć dzieci. Ale są pewne ogólne zasady, na których się możemy oprzeć. W liście Jakuba, w trzecim rozdziale, Nie ma wielu z nich you're nauczycieli, ponieważ undergo a stricter judgment. Czytamy tam, żeby niewielu z was stawało się nauczycielami, ponieważ otrzymamy surowszy sąd. Każdy, kto chce nauczać Bożego Słowa, powinien podchodzić do tego z wielką ostrożnością, a nie spieszyć się, żeby to robić. Outside of czy to ma być jedna osoba czy wiele osób które dzielą odpowiedzialność Don't think it really matters. Myślę, że to nie ma wielkiego znaczenia. What matters is that the person who's teaching, to co jest ważne, to to, że te osoby, które podejmują się nauczania są wierne prawdzie Ewangelii i wiernie wykładają prawdę nauczaną w Bożym słowie. a więc nie chcemy, żeby ktoś nauczał, czy w szkółce, czy tutaj, kto ma jakieś takie luzackie podejście do chrześcijańskiego życia. familiar with the content of Scripture. Kto nie zna treści. Pisma Świętego. I nie mówię o tym, że oni muszą rozumieć każdy jeden wiersz zawarty w Piśmie, But they need understand who is God. Ale muszą rozumieć podstawowe rzeczy, jak to kim jest Bóg, who is Jesus Christ, kim jest Jezus Chrystus, and what is the gospel of Jesus I na czym polega istota Ewangelii Jezusa Chrystusa. And then they need to be faithful to teach the scripture according to what is in the context rather than teaching their own ideas about what they think is in the context i muszą nauczać pisma świętego zgodnie z tym w jakim kontekście ono się znajduje a nie wczytywać swoje pomysły i swoje idee w wybrane wiersze so any teacher in the church i to dotyczy każdego nauczyciela w kościele whether it's the pastor czy pastora, whether it's a Bible study teacher, czy nauczyciela z jakiegoś studium biblijnego, or whether it's a teacher of children, czy też nauczyciela, który uczy nasze dzieci, needs to be a of Muszą poważnie podchodzić do Pisma Świętego. Jezus podkreśla to, że musimy być bardzo ostrożni, jeśli chodzi o dzieci, czego je uczymy. I dokąd je prowadzimy? James 3 becomes more specific then. I wtedy widzimy też, że to, co Jakub mówi w trzecim rozdziale, jeszcze jest bardziej uściślone. James 3 is broad statement, ponieważ to, co Jakub mówi w trzecim rozdziale jest takim szerokim pojęciem, które ogólnie mówi, że musimy bardzo poważnie podchodzić do roli nauczyciela w Kościele. But I think it gets a Ale kiedy mówimy o nauczaniu dzieci, to staje się to jeszcze bardziej poważne i tutaj powinniśmy z lękiem wręcz do tego podchodzić. Więc jeśli ja prowadzę jakąś społeczność, jakiś zbór, nie mam problemu z tym, żeby to była jedna osoba, która musi nauczać wszystkie dzieci. Raczej skupiam się na tym, ktokolwiek naucza dzieci, czy ona, ta osoba, dokładnie naucza Ewangelii i prawd zawartych w Bożym Słowie. Jeszcze jakieś pytanie, Jarek, kolejne? Ja mam pytanie, bo nie pamiętam, pierwszy dzień chyba brał mówił o yy, suwerenność Bożą niepozy wolę. Eh, uh, I have a question about your first lecture when you talked about doing revealed God's uh, will. W zbroku dał 5 punktów, co jest Bożą wolą? And you gave five points on what the revealed God's will is. słowa gdzie Bóg wyraźnie co robić. And we see it in God's word what we should do. I później brat powiedział, że jeśli wypełnimy te punkty, and you said that when we do these things, we will find out what His hidden secret will is. I said possibly find out. Powiedziałem najprawdopodobniej odkryjemy. <laughs> okay. przez to, że jeśli nie tych punktów, but I understand that if we don't do these revealed things nam Bożą Boże, it's, Boże very, it's very difficult to find out what God's will is in our particular lives Czy to is that uh, we all, what you were saying? Uh, pretty close, tak, yeah. tak, mniej więcej o to chodziło. Jeśli wypełniamy objawioną wolę Boga, jeśli szukaliśmy zbawienia i znaleźliśmy je w Jezusie Chrystusie, jeśli jesteśmy napełnieni Bożym Duchem, czyli jesteśmy poddani jeśli staramy się żyć życie oddzielone od grzechu, if we're demonstrating appropriate submission to authorities, jeśli we właściwy sposób poddajemy się ustanowionym przez Boga władzą nad nami, i we have the privilege of living in suffering, because not everybody is going to suffer. I doświadczamy życia w cierpieniu, bo wiemy, że nie wszyscy doświadczamy cierpienia w takim samym zakresie. I mamy tą postawę wdzięczności Bogu we wszystkim, co dzieje się w naszym życiu. Good or bad, because James tell us to, tells us to consider everything with joy, all suffering with joy. Nawet jeśli są to złe rzeczy, czyli zarówno w dobrym, jak i w złym, dziękujemy Bogu, bo Jakub mówi nam, że te bolesne doświadczenia służą naszej przemianie na obraz Chrystusa, więc mamy się w nich wszystkich radować, weselić. W ten sposób wyrażamy naszą wdzięczność i, i radość w Bogu i w wypełnianiu Jego woli. And Psalm 37:4 says Psalm 37 wiersz 4 mówi If we're just delighting ourselves in God, że jeśli rozkoszujemy się Bogiem, then he's going to give you the desires of your heart. On da nam pragnienia naszych serc. But there's a an interesting symbiotic relationship that's going on. I tutaj jest taka ciekawa symbioza, która ma miejsce. Gdyż jeśli rozkoszujemy się Bogiem i pozwalamy, by słowo Chrystusa mieszkało w nas obficie, then you're seeing what delights God, and these are the desires that He's putting in your heart to Wtedy widzimy, co sprawia przyjemność Bogu i z tego płyną do naszych serc pragnienia. So you can then um, As you are living the revealed will of God, A więc, gdy żyjemy według tej objawionej nam woli Boga, then go ahead and make some tough wtedy możemy podejmować trudne decyzje. The I, gave, I dałem właśnie taką ilustrację. The young lady that you your eye on, Kiedy właśnie spotykamy dziewczynę i ona nam wpada w oko, to go ahead and God has opened up her eyes for you. Możemy śmiało do niej podejść i zapytać czy Bóg też otworzył jej oczy na nas. Because if she says no, jeśli ona powie nie, then that means okay, I'm still living for the will of God and delighting myself in him. I've just got to find out who is the right target now. Mówimy nadal mogę żyć radosnym życiem w Bogu, bo Bóg jest dla mnie pierwszy i mogę cieszyć się dalej Bogiem i dalej się rozglądam, kto jest właściwym celem dla mnie. So, yes, pretty much what I said. to mniej więcej o to chodzi. I, I'll just precise, try to make it more precise. You gave an example of looking for a spouse. Uh -huh. But there could be other questions to God. Uh, the question of uh, our calling. Of our calling? Yeah, what we are called for. A work. Yeah, work. Uh -huh. what, what should I do for the yeah. Lord? Should I start a new church? w In a place. Czy jeśli nie wykonujemy tej objawionej Bożej woli, czy możemy się minąć z tym powołaniem? -hmm. Czyli po prostu może powinniśmy coś robić, ale nie odkryjemy tego dla naszego życia. If we don't uh, follow the revealed will of God, we can easily um, misread God and uh, miss, uh, miss His uh, directions in yes. what we should do. Absolutely. Dokładnie tak. But this is why the Proverbs teach us to make wise decisions. Dlatego księga przypowieści przypomina nam, byśmy podejmowali mądre decyzje. Jeśli podejmujemy decyzje, które nie są wyraźnie objawione w Bożym słowie. to jest, where the Przypowieści teach us to seek the counsel of other wise men. Wtedy Księga Przypowieści zachęca nas, byśmy szukali rady u innych mądrych ludzi. Więc jeśli mam pragnienie zakładania kolejnego zboru, I'm going to be seeking the wisdom of my pastor będę konsultował się z mądrością mojego pastora and the leaders of the church i przywódców kościoła Share my idea with them. podzielę się moim pragnieniem z nimi and have people praying about this decision and have them direct Me as to whether we do this or not. I będę prosił ludzi o modlitwę w tej sprawie, aby modlili się w tym, w tej sprawie i doradzili, co mamy robić. To jest piękno ciała Chrystusa. Tej mądrej rady, też możemy, którą możemy uzyskać w sprawie tej tajemnej, ukrytej woli Bożej czy to jest bardziej taka szczególna odpowiedź All right, is that it no more questions już nie ma więcej pytań kończymy one more okay Do you pray in your church for healing And do, does God heal people? We pray for healing. Modlimy się o uzdrowienie. The Bible says we should pray for healing. Biblia mówi, że mamy modicie o uzdrowienie. And we leave the healing up to the sovereign decision of God. Ale zostawiamy kwestię, czy Bóg uzdrowi, czy nie, jego suwerennej woli. And God does heal, uh, according to His will. i Bóg uzdrawia według swojej własnej woli Not according to my will, nie według mojej woli but according to His will. ale według jego woli so I'm happy to ask for healing. więc jeżeli jest potrzeba to ja proszę żeby się o mnie modlono o uzdrowienie tak naprawdę całkiem niedawno my daughters father-in-law teść mojej córki. Okay, so this is a, man that's my age. a więc człowiek w moim wieku. Okay. He was diagnosed with cancer. Zdiagnozowano u niego nowotwór. And, uh, they, uh, I Cecily what was it? Stage 2? Pancreatic stage 4. O, oh, co to? Pancreatic, you got a pancreas. Pancreatic. A, czyli rak trzustki, drugie drugie stadium. Okay. So, Four. oh sorry. Czwarte stadium, czy już bardzo zawansowana. If you have stage four cancer, that means you're going to die soon. To oznacza, że śmierć jest blisko, jeżeli jesteśmy w czwartym stadium raka i jeszcze trzustki. We've been praying for him. Więc modliliśmy się o niego. He had a surgery. I miał operację. Uh, the doctor said, I don't think I got all of the cancer. I lekarz powiedział, nie sądzę, że udało mi się usunąć cały nowotwór. So we're going to do radiation treatment Więc będziemy jeszcze przechodzili na świetlanie i chemioterapię. Once you've recovered from the surgery. Kiedy już wrócisz do zdrowia po operacji. So we've been continuing to pray for him. Więc cały czas modliliśmy się o niego. I co było, dwa tygodnie temu, Cecily? on for na checkup. I dwa tygodnie temu poszedł na kontrolę in for and chemotherapy. jako ten krok przygotowania przed naświetlaniem i chemioterapią. And the said, I, don't see the cancer. I lekarz mówi, nie ma śladu raka. I mean, this is an to Wierzę, że jest to odpowiedź na modlitwę. But prayed for other people. Ale modliłem się o innych ludzi. Był młody a young man early in my ministry. Był pewien młody człowiek, kiedy jeszcze na początku zaczynałem służbę. He had brain cancer. Miał nowotwór mózgu. And he had and we prayed for him. Miał operację, modliliśmy się o niego. And the Lord took him within months. I Pan zabrał go do siebie w ciągu kilku miesięcy. This is the sovereign will of God. To jest suwerenna wola Boga. We can pray, możemy się modlić, we can hope, możemy mieć nadzieję, but we accept whatever God's is. ale akceptujemy odpowiedź Boga bez względu na to, jaka ona jest. Czy odpowie na naszą modlitwę zgodnie z tym, jak my Go prosimy, żeby odpowiedział? Or he answers it against what our desires are. Czy też odpowie w inny sposób, nie tak, jak my Go prosimy? I myślę, że wielkim przykładem dla nas jest Jezus, który modli się w Gethsemane. Jesus Jezus jest away od being crucified. Je, już tylko godziny dzielą Go od ukrzyżowania. He says, Lord, I, know what the plan is, I On mówi, Panie, wiem, jaki jest plan. Ale On mówi, jeśli jest jakiś inny plan, żeby osiągnąć Twój cel, to idźmy inną drogą. I czytamy, że modlił się tą modlitwą trzy razy. Ale jak Jezus kończy tą modlitwę? To nie było Amen. Mówi nie moja wola wszakże, ale twoja, niech się dzieje. I myślę, że tu jest prawdziwa pokora w takiej postawie. To nie oznacza, że teraz <coughs> zajmując taką pokorną postawę Przekonamy Boga, że ach, On taki pokorny, no to uzdrowię Go. Ale tak naprawdę w taki sposób, w takiej postawie przedkładamy nad nasze pragnienia Bożą chwałę i Jego zamysły. To ma być pierwsze. O to się modlimy. Tak, więc ja i my modlimy się o uzdrowienie. But we trust in the sovereignty of God Ale ufamy suwerenności Boga, który zrobi to, co jest najlepsze dla Jego chwały. Way, I, am happy. I czy zrobi tak, czy inaczej, ja się będę z tego radował. Więc jeśli jest to wierzący człowiek, który umrze, niż Raczej niż miałby zostać uzdrowiony. On jest w obecności pańskiej, więc to jest dużo lepsze niż być tutaj na ziemi. Pomyślmy na chwilę o Łazarzu, o którym czytamy w Ewangelii Jana w 11 rozdziale. He died, and it was a sorrow for the family. On umarł i cała rodzina była w żałobie. And his Mary and Martha wanted his presence back. I Maria i Marta, mm -hmm. jego siostry chciały, żeby on znowu był z nimi. Jezus poszedł i wzbudził Łazarza z martwych. Ale pytanie, które trzeba be asked. Ale musimy zadać sobie pytanie. I want to, ask when I get to, to oczywiście jest pytanie, które chciałbym zadać Łazarzowi, gdy spotkam go w niebie. Czy Cieszyłeś się, Łazarzu, że musiałeś opuścić cudowną Bożą obecność i wrócić na tą grzeszną ziemię, żeby dalej tutaj żyć? I zastanawiam się, jak długo jeszcze Łazarz musiał się tu męczyć, zanim wrócił do wspaniałej Bożej obecności. Więc so pray for healing. A więc módmy się o Ale przyjmijmy z wdzięcznością i z ufnością jakąkolwiek odpowiedź On da w swojej suwerenności i mądrości. Jeżeli Bóg nie odpowie według Twoich pragnień, to nie oznacza, że jesteś winny i że to Twoja wina. Po prostu jest to Jego suwerenna decyzja. I myślę, że to już czas, by kończyć. Pomódlmy się na koniec. Panie, ponownie wyrażamy naszą wdzięczność za ten czas, który dałeś nam razem spędzić jako Twój Kościół. Przywilej gromadzenia się wokół Twojego Słowa. I proszę, byś wziął to, co dzisiaj słyszeliśmy i byś to stosował w naszym życiu ku Twojej chwale. W imieniu Jezusa prosimy. Amen.